Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał, taki młody chłopak, 24 lata, Jan Kubiak. Tak. E, mm. Słuchajcie, on był klerykiem. Tak, tak. Nie wiem, jak długo tam był. W każdym razie, słuchajcie... No, ja tam w Kielcach w razie... zorganizował konferencję bardzo dużą. Tak? A tak, tak, tak pierwszą w tym roku już, nie wiedziałem. na stadionie yy, jakiś yy, W jakiejś restauracji? To nie duża, prawda? Yy. W każdym razie młody chłopak, ja bym chętnie się z nim skontaktował, żeby yy. tak troszeczkę to tam coś podpowiedzieć. Nie, podyskutować to niekoniecznie, że tam jest co dyskutować, bo yy. to, co on mówi akurat, mówi dobrze. Pasuje. Yy. Yy. I słuchajcie, yy, no taki głos jest potrzebny, no młody chłopak, yy. na fajnie, yy, mówi o tym, jak nie powinien wyglądać kościół, a jak niestety wygląda. I odezwy wystosowuje do kamieńskiego. Tak, do Kuby też? Tak, mhm. Do tego zielińskiego. Tak. I tak mówi to w taki naprawdę fajny sposób. I w zasadzie no później się powtarza i tak dalej, ale ale no, warto posłuchać. Mm. Młody głos, ale na pewno... Naprawdę... Ale jakie ma nastawienie, <śmiech> Katolickie czy nawrócony? Jest co, on się nawrócił. Tak. On Widać, że jego oczy się otwierają. Na przykład, mm -hmm. yy, nie znam jego historii całej, ale wydaje mi się, że na pewno yy, jakąś rolę odegrał Fabian Błaszkiewicz w jego mm -hmm. tym mm -hmm. otwarciu oczu. Yy, nie wiem, w którym to momencie się wydarzyło, ale też... Mówi do Fabiana Błaszkiewicza, też mówi pewne rzeczy tak, mm -hmm. mm, ale w takim naprawdę dobrym duchu, takiej pokory, a jednocześnie nie w bawełnę. Mm -hmm. No, fajnie się go słucha. Polecam. Prostym, Chodź, bym, prostym językiem. Janek, Jan Kubiak. Kubiak. Mhm. Jan Kubiak. Janek Kubiak. Mhm. Jego mama świadectwo też mówi w słuchać. No, zacząłem słuchać. A, bo Ty zadałaś pytanie. Y, odpowiedź jest taka, że on y, mówi na przykład przy ludzi, że jeszcze do niedawna y, głosił inną Ewangelię, mhm. niż powinien. Bo głosił Ewangelię tylko o łaska, co Pan Jezus może mi dać, a teraz mówi, że to nie o to tu chodzi, tak? Nie taki jest cel głoszenia Ewangelii, nie taki jest cel oddania życia Panu Jezusowi, żeby On nam coś dał, tak? Tylko żeby być ukrzyżowanym razem z Nim i, i służyć. No, fajnie, fajnie. Kiedy chrzcieli? A próbuję go googlować nie mam, bo. No właśnie to jest, jeszcze jest to Blunt. Blunt. Dominika chętna, także mm -hmm. poproszę no, tutaj Tadeusza i Dominika to mówię, się świadectwem podzieliły przed zborem. I jeśli wszyscy uznają, że wszystko grano, to będziemy chrzcić niedługo. <laughs> To co? Czytamy? To dzieje? Czy coś jeszcze ktoś chciałby? No jest tutaj. No, jest świadectwo. Dobra. Tu już w pamięci będę miał wyłącznie. No. Janek? Janek Kubiek. Janek Kubiak. No. Dobra, tu je, już w pamięci będzie. <kuh> Bardzo proste no, mówimy. Na, na podstawie kółka, Podbrałuj, nie? W kościół tak. błądziu w, w, i w chodzisz w kółko. Urodzisz się, chrzest, to, to, to, to, to, a Chrystus jest w środku, nie? Tak, obrazował bardzo, bardzo na, na najprostszy język jak tylko może być do przyjęcia, nie? jak dotrzeć do Chrystusa i że przez Chrystusa nie jest to teologia stosowana i tak dalej, ale prawdy, które przekazuję właśnie w prostych słowach są mm -hmm. głębokimi, biblijnymi prawdami, no to tak? To może też do, <kluzni> do młodych trafiającym. <kluzni zmiarzymi> no i do młodych, i nie do młodych, to prosty, prosty, prosty język tak to jest, tak? Nie Bez trzeba na prosty, profesora mówić skomplikowanym językiem, można tak. prostym. Mm -hmm. Pewnie to szybkie wyładowanie nie odpadło. Dwudziesty hmm. rozdział. Tak hmm. jest. Które będzie dla przypomnienia. i tak już nie pamiętam. No, tak szczerze powiedziawszy. Kto chce czytać? Niech czyta. Znaczy wszyscy czytamy, ale znaczy. ktoś nawet Ale Cały dwudziesty 20. Gdy zamieszki ustały, Paweł posłał po uczniów, dodał im otruchy, pożegnął się z nimi i odszedł do Macedonii. Po drodze wielokrotnie przemawiał, służąc zachętą tym, których odwiedzał. Tak przybył do Grecji. Tu spędził trzy miesiące, a gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił zatem wrócić przez Macedonię. Towarzyszył mu Sopatros, syn Tyrosa z Berei, z Thessaloniczan, Arystarchos i Secundus, ponadto gajusz z Derbe i tymoteusz, a z Azjatów, Tychikos i Trofimos. Oni poszli pierwsi i mieli czekać na nas w Troadzie. My natomiast odpłynęliśmy z Filipii po dniach Prześników i po pięciu dniach dołączyliśmy do nich w Troadzie, gdzie spędziliśmy siedem dni. Pierwszego dnia po Szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajut, rozprawiał z nimi i przedłużył swoją mowę aż do północy. A w górnej sali, gdzie się zebraliśmy, było sporo lamp. Był tam też pewien młody chłopiec o imieniu Ortychos. Był senny i usiadł w oknie, ale Paweł mówił tak długo, że topiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. Dlatego podniesiono, był martwy. Paweł zszedł. Przypadł do niego, otoczył go ramionami i powiedział: Przestańcie rozpaczać, jego dusza jest w nim. Potem wrócił na górę, złamał chleb, skosztował, następnie rozmawiał z nim do świtu, a z nastaniem dnia odszedł. Chłopca natomiast odprowadzono żywego, co przyniosło wszystkim ogromną ulgę. My tymczasem udaliśmy się jako pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać kadłub. Tak właśnie zarządził, zamierzając odbyć drogę pieszą. Z Asos już razem z nim szydliśmy do Mityleny. Stamtąd wyruszyliśmy i nazajutrz byliśmy na wysokości Chios. Następnego dnia zwinęliśmy, zawinęliśmy do Samos, a kolejnego dotarliśmy do Mletu. Paweł bowiem uznał, że będzie lepiej opłynąć Etes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się, aby, jeśli to możliwe, i dzień pięćdziesiątnicy spędzić w Jerozolimie. Z natomiast posłał do Efezu wiadomość i wezwał do siebie starszych kościoła. Gdy starsi stawili się u Pawła, on zwrócił się do nich: Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i prób, które spotykały mnie ze strony spiskujących Żydów. Wiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Przeciwnie, przekazywałem wam to i pouczałem o tym publicznie i po domach. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do pamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. A teraz ja, zobowiązany w duchu, idę do Jerozolimy. Niepewne, co mnie tam spotka. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mi więzy i ucisk. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. A oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza. Wy wszyscy, wśród których chodziłem ogłaszając królestwo. Dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie ponoszę winy za czyjąkolwiek krew, ponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, który was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać z tego. Również pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć ze sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez trzy lata, dni, i nocą, nie przestawałem za łzami napominać każdego z was. A teraz powierzam was Bogu oraz Słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo, między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Nie pożądałem srebra ani złota, ani niczyjej szaty. Sami wiecie, że te ręce służyły potrzebom moim oraz tych, którzy byli ze mną. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział, więcej szczęścia jest dla nam niż w A gdy skończyli mówić, ale skończył mówić, zbiął wraz z nimi wszystkimi kolana i modliliśmy. Nikt też nie mógł powstrzymać łez. Wszyscy rzucali się kogłowi na szyję i całą walkę. Każdy odczuwał ból, szczególnie z powodu tych słów, że już nigdy nie zobaczył jego oblicza. Potem odprowadzili go na statek. Przyjrzyjmy się może jeszcze tutaj troszkę tym wypowiedziom Pawła. Całej tej jego długiej przemowie, w której jest tutaj wiele różnych cennych rzeczy. Myśmy tutaj już się tej, tej, tej, tej, tej jego mowie przyglądali, ale niektóre rzeczy tak dosyć pobieżne. Więc popatrzmy tutaj jeszcze raz po kolei na to, w jaki sposób tutaj Paweł przekazuje tym starszym z Efezu ważne polecenia i, i też wskazuje na przykład swojej posługi wśród nich stawiając właśnie siebie za pewien wzór, do którego ich wzywa by naśladowali. W dziewiętnastym wierszu mówi o swojej postawie służby i myślę, że to nie jest tylko w Efezie, ale to, co Paweł tutaj mówi, widzimy jest charakterystyczne dla całej jego posługi. I zobaczcie, na jakie elementy tutaj... Kładzie nacisk. Mówi o trzech rzeczach. Po pierwsze mówi o pokorze. Następnie mówi o wielu łzach i doświadczeniach, które raczej były nieprzyjemne, ponieważ dodaje, które mnie spotkały z powodu zasadzek żywych. Czyli mówi o doświadczeniach typu biczowania, hmm. z, z, w innych przypadkach tak, nawet doszło do kamienowania, stawianiem go przed sądem, stawianiem fałszywych zarzutów, więc te trzy elementy, zobaczcie, pokora, wiele łez i wiele doświadczeń. Nie wiem, jakie jest wasze wyobrażenie Pawła ale myślę, że większość ludzi wyobraża go sobie jako takiego twardego gościa. Jakiej postury był, nie wiemy. Chudy szczy... Według jakiś tam tradycji... Niewysoki. Był, był niewysoki, mhm. nie za piękny, krzaczaste brwi, mhm. słabe oczy i na no wiadomo masę tych blizn i tak dalej, po tych wszystkich doświadczeniach, przez które... Nie był też takim oratorem za bardzo. No, no, Ale z, z tym jego oratorstwem jest to ciekawe. On często mówi o sobie mhm. jako o takim prostaku w mowie, mhm, więc pytanie z kim się porównuje? Bo jak Piotr o nim pisze, to mówi, że... W tym tak, ale pismach... to są pisma. Hmm. Czyli mógł być dobrym pisarzem, a nie być dobrym mówcą. No, ja tak mówię. Ale wykształcony tego Gamaliela, to przecież... Największy no, nauczyciel zakonu. właśnie, no, no, tak. no, no, to miał podstawy jego przemów, Jak czytaliśmy kilka jego przemów z dziejów apostolskich, i to są streszczenia, tam nie widać żadnej słabości mowy. Się to jest Skromne, więc ja ale myślę, o tym mówią, że mowa jego słaba. Koryniani. No, ale, ale Korympiani są przyzwyczajeni do pewnego właśnie greckiego oratorstwa. Tu jest problem. No. No, że Paweł nie był oratorem w sensie takim właśnie... greckim, tak. Który <grystwory> używał jakichś e, wymyślnych, słów, kwiatwistyzm języka. Formy tam. Miałem. Natomiast e, to to oczywiście to wiedział, że on potrafił, myślę, w ten sposób się wysławiać, ale wiedział, że to nie przyniesie w żaden sposób e, pożytku słuchaczom, ponieważ będą polegali na jego kwiecistej no jest, mowie tak, na zamiast mocy Ewangelii. Ach, Więc tutaj Paweł świadomie wybrał taki sposób przemawiania prosty, żeby ta Ewangelia sama w sobie objawiała moc, a nie przez jakieś upiększanie, przez jakieś takie właśnie zabiegi językowe. Więc tak, Koryntianie mu to zarzucali, może porównując go do Apollosa, który był bardziej może wykwintny, czy tych właśnie greckich różnych mówców. Zresztą w tamtych czasach przemawianie publiczne było swego rodzaju formą rozrywki. Więc tacy różni oratorzy no z tego żywi po pierwsze. To Trzeba było płacić za, za ich słuchanie ich. Paweł nie brał pieniędzy, więc już był od razu uważany za słabego, bo nie bierze pieniędzy. Jak ktoś jest dobrym mówcą, to dużo bierze, a słaby mówca mała. A jak ktoś za darmo głosi, to znaczy, że w ogóle nie ma wiele do powiedzenia. Więc tutaj ta ich mentalność niestety była, jaka była. Natomiast ja, jak czytam go, no to zawsze jestem pod wrażeniem jego trafności, wypowiedzi i takiej prostoty, w której jest jednocześnie głęboka treść. Każde słowo się liczy. Nie? To ma trochę tendencję do długich zdań. No, niektóre rzeczy ale tak. Piotr też. Takie siedzę <laughs> przecież. Ta pokora Pawła, jak myślicie, w jaki sposób się przejawia przejawiała? Gdzie tam dostrzegacie jego pokorę, w jego posłudze? Jak pracował? No, bo pracował sam przecież, zarabiał. na siebie zarabiał, nie, nie, opierał się na nikim, <śmiech> znaczenia. póki no, mógł, póki, póki tak. nie był w więzieniu. No, to jest jedna z rzeczy, że nie był, nie uchylał się od ciężkiej pracy tak. i pracował na siebie samego. Tutaj widzimy, <śmiech> jego pokory, że chociaż wiedział, że ci, którzy głoszą Ewangelię, mogą żyć z Ewangelii według słów Pana Jezusa, to jednak rezygnował w wielu miejscach z tego, szczególnie w nowych miejscach, żeby dla nikogo nie być ciężarem. Mhm. Jeszcze jakoś myślicie o tej Jego pokorze? Gdzie jeszcze ta pokora się przejawiała? W taki sposób? Służyłem Panu z całą pokorą wśród oświadczeń. nie tak też jest pokora, bo wiedział, co go czeka i jednak odebrał to, że idzie do rodzaju, wiedział, że będzie tam męczony i szedł. To też jakiś rodzaj pokory. Wiedział, że nic go przyjemnego nie spotka tam a raczej cierpienia. I, i, i, ale zdawał się na, na to kierownictwo Ducha Świętego. No idę, bo. Bo Bóg mi tak, bo Właśnie wielu tych mówili proroków nie iść. Podanie się no, woli może i w sumie to też jakiś rodzaj pokory. Mhm. Bez względu na jego bezpieczeństwo, mhm. na jego wygody, trafił. Mhm. No, cały czas Paweł mówi, że to nie on. Niech, on już mógł umrzeć, ale przez mhm. to, że się ma wypełnić dzieło, to dalej będzie żył, służył. Cały czas, w każdym z Łudzę to wspomina, że nie ja, tylko Chrystus pierwszy. Tutaj myślę głównie no, widzimy Jego to, pokorę, tak. że on cały czas wywyższa Pana Jezusa, a, nie siebie, tak. a w żaden sposób sobie niczego nie przypisuje i nie ściąga na siebie jakiejś uwagi. Dole, tak. nie oczekuje jakiś właśnie traktowania Go jako szczególnej osoby. W taki a, bardzo prosty sposób. W momencie kiedy mówi, że w swoim się pochwali czymś tam. Tak. Ja też pokazuje, że wcale tego nie chcę, że mm -hmm. on jednak chce w tym wszystkim, żeby to Chrystus był tak. wyższony, wywyższony. Wywyższony. Tak. Mm. Mówi, że nie uchylał się od niczego, co pożyteczne od przemawiania i nauczania publicznie i podoba. I myślę, że cały czas gdzieś, szczególnie dzisiaj, widzimy w Kościele próbę znalezienia takiego złotego środka przekazywania Bożej prawdy, Ewangelii, nauki i z jednej strony niektórzy Preferują właśnie tą formę nauczania, szczególnie w jakichś takich przygotowanych, opracowanych, dopracowanych kazaniach. Inni wolą takie bezpośrednie interakcje rozmowy, dyskusje i pewnie. Trudno jest tutaj powiedzieć, co jest lepsze, jest która forma jest rzeczywiście tą, którą Bóg chce używać. Ja myślę, że wszelkimi sposobami, wszelkimi, wszelkie formy, które są pożyteczne, czy które właśnie tak, tutaj Paweł mówi, nie uchylają się od niczego, co pożyteczne. Jeżeli to przynosi właściwe skutki, przemiany życia, inspiracji do, do wniubienia Boga, no to winniśmy za to dziękować Bogu. Natomiast czasami sam się z tym powiem, zmagam. Dzisiaj w morzu tych wszystkich licznych kazań, które są dostępne, szczególnie w internecie, na ile właśnie to nasze słuchanie tych kazań rzeczywiście wykonuje pracę, którą dałby dług, żeby wykonywało. Czasami mam wrażenie, że gdzieś właśnie przez to, że tego jest tak dużo, łatwo jest popaść w takie jakby szukanie samej wiedzy, samego poznania pewnych rzeczy. Natomiast niekoniecznie jest to jakoś głęboko trawione i głęboko przemieniające nasze życie. I pytanie w jaki sposób patrząc właśnie na tą apostolską służbę, patrząc na to, co Paweł mówi do Tymoteusza czy Tytusa, gdzie naucza ich właśnie o zwiastowaniu Bożego Słowa. Jak to dzisiaj... Gdzie tutaj... Jak wy, wy odbieracie? Może tak, porozmawiajmy o tym, co do nas najbardziej dociera, co nas najbardziej porusza, gdzie my znajdujemy takie prawdziwe duchowe wsparcie i posilenie, czy słuchając kazań, czy właśnie rozmawiając z bratem, siostrą, czy tak jak tutaj siedząc przy stole, dyskutując, czy... Chcielibyśmy więcej mieć takiego czasu na, na wymianę tego, co się dzieje w naszym życiu, co przeżywamy. Powiedzcie, jak to tam u Was działa. I jak myślicie, że to, to odzwierciedla też to, co Bóg mówi, tak? to, co znajdujemy w Jego słowie? Myślę, że wszystkiego potrochu jest potrzeba I trochę tych kazań, i trochę właśnie takiej rozmowy. Hmm. I też jakby nie niesłuchania kazań w, w, w, w, w sposób bierny, tylko na przykład jest kazanie, jest jakiś, nie wiem, e, fragment Biblii, to bierzemy Biblii, czytamy hmm. i czytamy i jakby studiujemy razem z tą osobą, która tam coś przekazuje, prawda? Kto tak robi? Ja, robi. Tak. <słysza> ja powiem szczerze, rzadko kiedy to robię, jak chyba, że coś <słysza> mnie tam tknie generalnie, Słucham, jeżeli wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest napisane, to nie, nie sprawdzam. Ale ogólnie, jak dobrze no to, to znamy te wersety. To nawet nie jest tak dobrze. No, nie bo nie mi się tego to przyznamy pracę. się, że nie. ja tak nie robię, że otwieram, ja sprawdzam. Zazwyczaj słucham, jak coś innego robię. Ale czasami jest coś takiego w że coś. O, muszę. Nie? No tak, są tak. takie tak. rzeczy, że nagle coś, coś takiego na tyle. O, muszę to sprawdzić, wtedy tak, faktycznie wtedy tak, też sięgam, lepiej, sprawdzam ja się tak, tak. coś, co, co intrygujące jest, czy coś nowego mhm. zupełnie, no to tak, trzeba tak. to od razu sprawdzić więc takie rzeczy tak. Ja jestem w drużynie Kasi yy, tak samo yy, trochę tego, trochę tamtego yy, mnie na przykład yy, mocno zbudowało to, co słyszałem u Janka Kubiaka, młodego brata, tak? Mhm. Ale też, gdy słucham takich intelektualnie wysoko, jak Mateusz Jakubowski, tak? No to wszystko tak przemyślane, czasami też coś, mhm. Ale czy, czy takiego człowieka po przejściach brata, kochanego, Mirek Kulec, tak? Mhm. To, co on mówi, to mhm. widzę, że to... Nie podoba mi się kompletnie jego maniera. Ona jest mędrząca nie tylko dla mnie, ale Zachowanie. dla... Zachowanie. Znaczyłem kolegom z klasy. No, chwilę posłuchałam, nie mogę słuchać. No. No, ma taką manierę, no, ale no, no, no, nie no, zaprawimy no, go na starość. No. W każdym razie no, to, co mówi, jest takie, widać, że serca, tak? A ja to lubię słuchać. słuchać? No to super. Bo super ale ma wersję, tego to jest, to jest zamierza zamierza zamierza, zamierza to już jednocześnie. jednocześnie. Takie konkretne, takie... Taki tak chodzi o, ja o sposób tak. No, nie będę no yy, yy, To yy, tak tego. odmiany. I, i, I spotkać się z brakiem. Dzisiaj rozmawiałem prawie dwie godziny z Pawłem Prostowskim. Rozmawialiśmy sobie na temat Tulipa. Tulip Tulik to jest yy, taki skrót, który jest związany z yy, kalwinizmem. Pięć praw tam deprawacja i takie tam po kolei i o tym rozmawialiśmy o tych różnych sprawach i rzucę tylko jedną myśl którą tu mówię po raz już któryś uczmy się tak rozmawiać, żeby żeby to co mówimy jakby było dobrze zrozumiane przez y, słuchacza i żebyśmy byli też tymi, którzy rzeczywiście słuchają, y, bo widzę, jaka to, jest, jaka to jest trudność. Żeby brat ma do przekazania jak, jakieś myśli, drugi ma coś innego i zanim zarabiało nam to prawie dwie godziny y, i dużo spraw omówiliśmy, ale tak naprawdę y, dużą część czasu zajęło nam rozmawianie o. Jednej prostej kwestii, prostej, no może nie prostej, ale jednej kwestii, tak? Z różnych stron, z różnych stron. I widzę, że to jest, nie jest łatwe. Ja widzę tutaj, na przykład na tych naszych spotkaniach śródlowych, widzę taki bardzo dobry poziom rozmowy, bo, bo ludzie słuchają, i, i raczej rzadko się to zdarzy, że tak. Tak, jest to chaotyczne, ale ja widzę, jak to gdzie indziej często. Mm. Bo, mm -hmm. Także uczmy się właśnie takiego takiej dobrej dyskusji, która, która prowadzi do wniosków i to wszystko w miłości. Mm. Ktoś jeszcze? <grych> Ja się przychylam do Kasi też. Tutaj. O też tręgo troszkę. To nie Kasi, tak? Tak jest. Również ja do Wszystko troszeczkę. Tak. Kazania, rozważanie, dodatkowe jakieś do Wszystko w odpowiedniej dawce. A tego lubię, przychodzić ja to nie to, lubię, to no. nie przychodził, bo mnie to potrzebne tak. jest. No ty powiedziałeś o pewnej motywacji, która tak. tutaj sprowadza, tak? Mhm. Ale jest. może być inna motywacja. Może ktoś na przykład czuć się, e, kurczę na ciebie, ale, no, nie <grym> jest, ale <grym> ktoś może czuć się winny, jeżeli nie, ojej, ja nie przyjdę. Tak jak, nie wiem, siatkowie mają jakiś nacisk <grym> coś, tam, coś tam. Także y, fajnie, że masz taką motywację. Każdemu z nas taka przyświecała, ale może jest motywacja. Ale no, nikt obecności nie sprawdza. No nie, <grym> Kto obecności nie sprawdza, ale nawet... To, to nie to, że tutaj yy, jest akurat taki klimat, że, że, że się kogoś bije po głowie, że nie przyjdzie na spotkanie, ale nawet my sami przed sobą możemy sobie mieć jakieś takie właśnie motywacją dla nas nie będzie to, że, że pragnę, że chcę tu być, że, że to jest właściwe, ale jakieś takie poczucie winy może mi towarzyszyć, nawet jeżeli to nie jest zewnętrznie stworzone. Znaczy tak, tak mają obowiązkowe osoby. Ja na przykład często koronuję się, nie? Co mnie motywuje, bo moim obowiązkiem uważam, tak, jest to i to, ale też ciągle patrzę na to, czy to rzeczywiście jest tylko obowiązek mm. już, nie? nie? chciałabym, żeby było gdziekolwiek, czy na nabożeństwo, czy na spotkanie, żeby to był mój obowiązek, nie? żeby to było jednak tak. mojego mm -hmm. serca, nie? Ale mówię, te osoby obowiązkowe, ja przynajmniej mam coś takiego. Ale to też pewnie ta radość i ta chęć wynika z tego, że doświadczamy wartości tego, tak. co robimy, w czym bierzemy udział. Jeżeli byśmy przychodzili na spotkania, po których wychodzilibyśmy sfrustrowani i coś tam znigali, rozczarowani, znigali. tak, tak. No to wtedy trudno oczekiwać, żeby następnym razem przyjść, no, się z... chciało, no, bo tak. się by chciało, mm. tylko właśnie wtedy jest jednak jakieś czasami poczucie obowiązku, które ludzi przez lata nawet potrafi dopingować, do brania udziału w czymś, co nie jest dla nich źródłem jakiegoś zbudowania i zachęt To jest oczywiście tragiczne, to nie jest właściwe. Natomiast czasami tak bywa, no, że ktoś ma nadzieję, że się zmieni, ma nadzieję, że może chociaż dzisiaj nie doświadcza niczego, ale może mi jest to potrzebne, może coś Pan Bóg mm. przez to zrobi. Tylko tak sobie myślę o... Yy, tak, tak, tak mi przyszło na myśl, że może są osoby, które są odbiorcami i są dawcy, tak? Mm. Czyli mm -hmm. weźmy dawcę, to, y, bracia, w naszym przypadku bracia, którzy prowadzą takie spotkanie, to y, jakby przychodzi przede wszystkim z takim nastawieniem, że on y, chce dawać, tak? Mm. Przy okazji bierze też, mm. to to przy okazji, ale to jest jego postawa, a jak ktoś jest tak takim biorcą, odbiorcą, to jego głównym nastawieniem jest no, co ja mogę odebrać z tego, tak? I gdybyśmy wszyscy mieli właściwe nastawienie, czyli byli tymi, którzy chcą dawać i chcą brać we właściwym tam stopniu, no to by byłoby super, ale czy tak jest zawsze, no, to też nie mogę powiedzieć. Ja myślę, że to jest też związane ze wzrostem w zdusie, prawda? Ja mhm. na przykład mogę powiedzieć o sobie, że jak się nawróciłam, miałam tam jakąś trudną sytuację, się psychicznie źle czułam i tak dalej. Ja żyłam od nabożeństwa do grupy domowej, potem do y, czwartkowych nabożeństw. Dla mnie to był po prostu ratunek tej mojej sytuacji. A teraz, jak ja tu przyszłam, to dla mnie to jest jakby... Y, ja też chcę troszeczkę z, z siebie dać. Jakby zmieniała się moja podstawa i... i, i i, i chcę już no, nie być taka biorąca. Mhm. Więc myślę, że to w miarę dojrzewania, jak się idziemy tą drogą, to też zmienia się nasze myślenie. Ale też tutaj dostaje zastrzyk energii co to, parę mhm. dni. Ale to, co powiedziałaś akurat, bo też żeby być dobrze zrozumianym, byłaś mhm. w potrzebie bycia odbiorcą, mhm. to, no, to okej. Okay. To, to nie, nie powinnaś czuć się winna, że że, że nie ma w Tobie... Byłaś w takiej potrzebie Nie, no ja, ja po prostu otrzymywałam to wsparcie, wiedziałam, że jak przyjdę i, i, i się razem pomytlimy, i, i usłyszę to słowo, i, i, i porozmawiamy, dostanę od siostry od braci jakieś tam trochę tego wsparcia. Hmm. Ok. I to jest fajne, no bo przecież po ta społeczność, po to ta wspólnota też tak. między innymi jest, żebyśmy nawzajem te swoje ciężary nosili, prawda? I mhm. usługiwali. Pan Jezus jednak wzywa wierzących do gromadzenia się, choćby dwóch, choćby trzech. Więc jednak ta wspólnota wiary, wspólnota wyznania, wspólnota modlitwy, czy choćby zdążanie do wspólnego zrozumienia Jego słowa, Jego woli, to wszystko są Jego narzędzia objawiania się nam, więc tak naprawdę mamy społeczność ze sobą, ale wychodzimy pokrzepieni Jego duchem, Jego życiem, to tak naprawdę nie my jako ludzie tutaj coś sobie dajemy, my tylko jesteśmy uczestnikami tego dzielenia Jego życia, które jest w nas i to jest coś, co uważam jest niezwykle ważne, żebyśmy to rozumieli. Dlatego myślę, że te różne formy interakcji rzeczywiście, jeżeli zawierają ten element przekazywania tego życia Jezusa, no to jest to zbudowanie, jest ta zachęta. Pewnie dla różnych ludzi inne rzeczy może są bliższe i łatwiejsze i też myślę, że taka forma jak tutaj, kiedy każdy może się wypowiedzieć, jest na pewno istotną, istotnym elementem takiego naszego też współuczestnictwa. Kiedy siedzimy i słuchamy kogoś, kto mówi, no to wiadomo, że jest pewne niebezpieczeństwo bierności i takiej bierności też, która no, przeradza się w pewien rodzaj, no, tak jak to mówią, jednym muchem wleciało, drugim wyleciało, tak? Takiej bierności tylko słuchacza, więc tu jest na pewno niebezpieczeństwo. Nie mówię, że tak jest, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, że można wysłuchać i nic z tym nie zrobić, o czym Jakub pisze w swoim liście. Tak? Człowiek przegląda się w zwierciadle i odchodzi i za chwilę już nie pamięta nic. Więc na pewno jest takie niebezpieczeństwo, zarówno kiedy sami nawet czytamy Biblię, to samo może być, tak? czytamy ją Zamykamy, i jakbyśmy nie czytali. Bo w ogóle żadnego nie ma, później nie pobudza nas to do myślenia, w nas to nic nie zmienia. Więc to nie jest tak, że to słowo działa z automatu. Ono jednak działa w, w, w jakimś połączeniu z naszą wiarą, z naszym uniżeniem przed Bogiem, z naszym uwielbieniem Boga, czy tak jak tutaj się modliliśmy, z oczekiwaniem na Boga że, że to, to, to musi być połączone z naszym aktywnym słuchaniem, aktywnym przyjmowaniem tego słowa. Więc tutaj, powiedzmy, myślę, że jest to łatwiejsze, bo ta aktywność jest obopólna. Więc w tym sensie jest to łatwiejsze. Natomiast to samo może mieć miejsce, gdy ktoś mówi, a reszta słucha. To też może może mieć miejsce, bo w sercu możemy się modlić, możemy rozmyślać, możemy rozważać i też filtrować to przez nasze własne życie. Więc tutaj na pewno znaczącym, myślę, elementem jest właściwa aktywność, właściwe zaangażowanie. Wzajemnie to, w to, się po prostu uzupełniamy. Tak. Dokładnie. Mamy tę różnorodność tak. tych naszych doświadczeń przeżyć z Bogiem i, i to jest istotne, żebyśmy umieli się tym wspólnie budować. Dlatego tak ważne jest to też, jak się kończy nabożeństwo, w sensie kończy się na tej dużej sali, mhm. że nie powinniśmy myśleć, że się nabożeństwo skończyło, tylko Trwa, powinniśmy tak, dalej teraz podejść do brata, podejść do siostry, czy nowej osoby i usłużyć. Porozmawiać choćby o tym, co było, co nas poruszyło, co nas dotknęło. Może mamy coś innego, bardziej palącego. Czy ta osoba ma jakieś potrzeby. Więc naprawdę myślę, że ta część często jest niedoceniana spora. Że, że jakby o, nabożeństwo się skończyło, teraz pogadajmy o jak tam w sprawach pozakościelnych, pozabożych. I myślę, że to wielki błąd. Albo idźmy do domu. Albo skończyło się, skończyło się do domu, z Bogiem, z Bogiem tak, i wiadarki, tak gnają. Nie? No, więc tutaj to jest też coś, co, co dobrze, żebyśmy to rozumieli, że to nasze nabożeństwo ma właśnie różne elementy. Są, są różne elementy tego nabożeństwa. Jest czas modlitwy gdzie każdy może uwielbić Boga, ale też usłużyć braciom, siostrom. Właśnie modlitwą, Właśnie przeczytaniem fragmentu słowa. Później mamy właśnie możliwość rozmów, czy, czy wcześniej niektórzy już przed małżeństwem. Więc to są różne te elementy zgromadzenia, w których dobrze jest, żebyśmy byli czujni. Żebyśmy nie Yy, gdzieś nie, nie, nie przegapili tych możliwości usłużenia czy też skorzystania z czyjejś posługi, tak? W różnych formach, w różnych mhm. tych elementach, które, które mają miejsce. Jak ktoś się modli, żeby z uwagą wsłuchiwać się w tą modlitwę brata, siostry jeśli podzielamy to o co ten brat, siostra się modli, no to włączyć swoje serce. W tą, w, tą, w tą modlitwę, tak? Brata, siostry. I wtedy to też jest moja modlitwa. To nie jest to, że on się modli teraz, ja też się modlę, prawda? A można słuchać i się nie modlić. Więc to jest ta różnica. Jak jesteśmy w stanie się zaangażować w te różne elementy, które są? I wtedy, jeżeli to, to właściwie przebiega, to nie wychodzimy właśnie jako ci bierni słuchacze, mhm. tylko Myśmy uwielbiali Boga. Myśmy służyli braciom, siostrom. Wspieraliśmy jedni, drugich w, w różny sposób. I to wtedy przynosi nam radość. Przynosi właśnie to poczucie spotkania się z naszym Panem i doświadczenia Jego działania w braciach, siostrach i w nas samych na, na, na różne sposoby. Więc tutaj myślę, że jesteśmy zgodni, że, że nie ma jakiejś chyba jednej, jedynej właściwej, najlepszej formy. Myślę, że też na różnych etapach naszego życia różne rzeczy są nam potrzebne. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, to dla mnie ogromną pomocą i wsparciem był właśnie brat, który, u którego w domu się spotykaliśmy w kilka osób i mogliśmy z nim po prostu rozmawiać, zadać pytania, które nas nurtowały. I, i pomodlić się razem. I to było coś pięknego, coś niezwykle budującego i potrzebnego na tamten etap. Bardziej niż słuchanie jakichś kazań do kościoła, którego już się stałem częścią, ale jeszcze wiele rzeczy gdzieś tam jeszcze mi przylatywało ponad głową. Jakby nie byłem różnych rzeczy świadomy, nie, nie bardzo wszystko łapałem. Natomiast takie właśnie sprawy, które tutaj nas nurtowały, trapiły jako dopiero hmm. świeżo nawróconych ludzi. To to było dla nas ważne, żeby znaleźć odpowiedzi na te różne pytania, które się hmm. pojawiały i z którymi nie wiedzieliśmy, jak sobie poradzić. A tutaj był brat starszy w wierze, który brał słowo i pokazywał nam w Biblii, jak to jest. I to było piękne hmm. dla nas, że, że, że tutaj znajdujemy w Bożym Słowie odpowiedzi przez tego brata. Hmm. Mnie troszkę jak te początki, tak. to myśmy wszyscy poszli do domu, a my? Do, a ja zadawałam pytania, my czy widziałam i we to... to... to... no, siedziałyśmy. Potrafiłyśmy do dziewiątej wieczór, no. tu ciemno, a my? O jejku, to tak no. no. no. A no. Wszyscy dawno poszli i tego, a my siedziałyśmy. No i byłyśmy szczęśliwe. I my byłyśmy szczęśliwe, i Ty, no, dlatego to są piękne, no, takie, że można. A ja bym chciała jeszcze jedną rzecz dodać, bo tak omijamy śpiewanie pieśni, ja mi się wydaje, że to jest też ważny element. Dla mnie na przykład to takie poruszające serce, wtedy ja nie wiem, jakoś tak się otwieram i, i, i jakby modlitwa sama ze mnie wypływa. No ktoś kiedyś powiedział, że ktoś śpiewał, ten podwójnie się modli, nie? No takie przysłowie. Coś w tym jest chyba. Ja, wiesz, Jeśli są to takie właśnie. Od serca, od serca, serca Jeśli ja ja tak. ja ja to, to, to, to nasze serce jest zaangażowane w treści są tak. rzeczywiście. Boże. Teżśmy mówiły tak. Ojejku, godzina. Piąta, idziemy już, idziemy. A za chwilę, a za chwilę dwie godziny minęły. Siódma, idziemy, idziemy. I no to już naprawdę, teraz były takie godziny późne i, i w ogóle nie... I bez jedzenia, bez w ogóle o jedzeniu nie nie, bo tam... Nie było to jakieś. To trzy pieczenie. Jakich... Nie, <śmienny> nie jak byliśmy głodne, tam, szliśmy do kuchni, jakiś czas suche było, czy tam coś żeśmy tam już w nie? nie, fajnie. Bo, dla mnie to są piękne, jak to czasu czasy się nie liczy. Nie, no. nie. Tak Pięć godzin, 10 godzin. Piętnaście. No. A 15 A do rana? <grym> nie. A ja byłam w takich sytuacjach, żeśmy do rana siedzieli. Do rana, tak? Była taka potrzeba i do rana. I, i nikt złączony nie był. No. Jest rzeczywiście to posilenie w Bożej obecności, które, no... Jak tutaj jest ten czas postu, modlitwą jak się spotykamy z braćmi, to też tak cały ten czas jest wypełniony właśnie modlitwą, mhm. rozważaniem słowa, tymi naszymi świadectwami, rozmowami. No jak dla mnie to ja po prostu w ogóle nie myślę o tym jedzeniu czy cokolwiek takiego, ten czas leci po prostu błyskawicznie i jakby w ogóle nie ma tej potrzeby, nie? Mm -hmm. okay. Jest to duchowe no, posilenie. Mm. No, no. Popatrzmy jeszcze tutaj na ten wiersz 24, gdzie Pan mówi znowu wskazuje na tą, na tą taką natchnioną inspirację swojego życia. Mówi, nie dbam o to i tutaj mówi o więzach i utrapieniach z wcześniejszego wiersza. Mówi, nie dbam w ogóle o te więzy utrapienia, czyli to bardzo takie śmiałe stwierdzenie, bo wiemy, że to nie były jakieś tam drobne rzeczy, tylko to były poważne, bolesne doświadczenia. Ja mówię, w ogóle o to nie dbam. I tutaj to wyrażenie nie dbam oznacza, yy, to mnie w ogóle nie rusza, to mnie w ogóle yy, jakoś, jak nie zatrzymuje się nad tym, nie skupiam się nad tym, nie, nie stanowi to dla mnie czegoś istotnego. I dalej dodaję, moje życie nie jest mi tak drogie,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 którą czerpie czy raczej nadziei, że z radością dokończy ten wieki i posługę. Czyli patrzenie na to, żeby zrealizować jego cel stania się apostolem, bycia tym sługą, którym Bóg go uczynił. I Myślę, że, że, że jest to jedno z takich wyzwań dla nas, byśmy żyjąc tutaj, teraz, w tym świecie cały czas się pilnowali i upewniali w naszych sercach, że ten świat nie przesłania nam rzeczy pierwszych, wyższych, które rzeczywiście stanowią o istocie naszego życia. Wiadomo, że tutaj mamy wiele różnych rzeczy, na ziemi do zrobienia obowiązków zawodowych, rodzinnych, innych. To są bardzo ważne rzeczy. One też powinny być źródłem uwielbienia Boga w naszym życiu. Niemniej jednak czasami one stają się jakby celem samym w sobie. Gdzieś zamiast nam pomóc w nich wielbić Boga, jeżeli właśnie nie ma tej wyższej Motywacji dominującej nasze myślenie, nasze dążenia, to obawiam się, że budzimy się dopiero na nabożeństwie, budzimy się może jak Biblia wyźmiemy do ręki, budzimy się w takim sensie, że jakby odrywamy się od tej codzienności i jakby skupiamy się na tej no, nazwijmy to, sferze duchowej, wiary i tak dalej. Natomiast tutaj Paweł prezentuje taką postawę no i, to, i to podkreśla w swoich listach, tak? kiedy mówi, bracia, myślcie tylko o tym, co w górze, gdzie Chrystus. Mhm. Apostojan mówi, żeby patrzeć na naszą nagrodę. I, i, i wiele innych tego typu miejsc, tak, które tak, pokazują nam, że Chrześcijanin to człowiek, który żyje tutaj teraz, ale jest jednak przesiąknięty tym wyższym światem, tym przyszłym światem, tym tą chwałą, która ma się objawić. Tak jak Paweł mówi, w porównaniu z tą chwałą, która ma się objawić, to czymże są nasze obecne cierpienia i doświadczenia? I no, tak jak to czytamy, to, to się zgadzamy, nie? ale wiemy, jak to trudno jest. Kiedy przychodzą te doświadczenia, kiedy przychodzą te problemy, kiedy są jakieś naprawdę ciężkie sytuacje, no to, to gdzieś jest, jest, jest ta, ta walka. Jest, jest, nie jest tak łatwo oderwać oczy, czy nawet niekoniecznie oderwać oczy, ale w ogóle mieć to serce cały czas w tych rzeczach wyższych. Być ciągle przy Chrystusie, kiedy nas przytłacza jakieś ciężkie brzemię, mm -hmm. Jakieś są, są te doczesne wyzwania. Więc to też myślę, Ciężkie brzemię, to może być coś przyjemnego, rozrymnego. albo tak, coś ja Rozrywka. Mhm. Serce no to mówi rzeczy. to, a mózg co innego. I nas... Następuje po prostu rewolucja. No czasami. natomiast y, myślę, że, że tutaj widzimy ten element y, takiego prawdziwego duchowego życia. To jest y, trwanie w Chrystusie, to jest życie Chrystusa, to jest właśnie to poddanie się Jego duchowi. Spokierne. Powiem, Spokierne. I ta świadomość, że cokolwiek tu się dzieje, w cokolwiek tutaj się angażujemy i cokolwiek tutaj mówię, jest częścią naszego obowiązku i też naszej posługi, ważne jest, żeby w tym pamiętać o Bogu. Tak jak w przypowieściach czytamy, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Nie? Cokolwiek robisz, cokolwiek się angażujesz, pamiętaj o nim. Nie zapominaj go, bierz go pod uwagę. Tam jest takie wyrażenie, które oznacza więcej niż tylko pamiętać, ale właśnie brać go pod uwagę, liczyć się z nim, jakby robić to przed nim, w jego obecności, w świadomości, że on to ocenia, jak to robimy. Tak? Czy, czy robimy to hmm. faktycznie, żeby się ludziom podobać, żeby siebie jakoś tam pokazać czy tylko myśląc o jakichś materialnych zyskach, czy jednak robimy to też świadomi, że On to, na to patrzy i wielbimy Go w ten sposób. Robimy to w taki sposób, żeby Jemu się podobać. Więc tutaj są te wyzwania, by to nasze życie prowadzić no, w, w, tej, w, tej, w, tym, w tym biegu i posłudze, którą otrzymaliśmy, każdy z nas, od Pana Jezusa. To nie tylko apostołowie, ale i my, Mamy posługę. Jesteśmy sługami Chrystusa. Jesteśmy zaangażowani w budowanie Jego Królestwa. i Musimy o tym ciągle pamiętać, żeby w pośród tych różnych rzeczy, które robimy, nie zgubić tych rzeczy najważniejszych, pierwszych. Albo właśnie, żeby ich nie oddzielić. Tak? Bo czasami ludzie mają taką, wiecie, swoją szufladkę religijną w niedzielę, mhm. a tutaj mają swoje życie świeckie. Tak. I, i, I to jakieś takie, taki, taki, taka, to taki nie rozdźwięk. Nie? No właśnie, nie powinno tak być. Jednak we wszystkim, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, tak. wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Pracujecie. Tak, wiecie, tak. Wiecie, Więc tutaj to jest wyzwanie. Tak. To, jest, to jest wyzwanie. To nie jest naturalne takie w sensie, że o, tak się po prostu dzieje, tylko jest to coś, do czego winniśmy się ciągle sobie to uświadamiać, tak. ciągle sobie to przypominać i w jakiś sposób zachęcać siebie do tego, żeby tak żyć. Tutaj w 27 wierszu Paweł mówi nie uchylałem się od zwiastowania Wam całej rady Bożej. Co to znaczy cała rada Boża? Nie z woli Bożej. Całej woli Bożej. Cały plan, plany, planu. Plan. No, co, co to znaczy? Co Paweł ma na myśli? Jak myślicie? Nie wiem, co pan na myśli. Ja wiem, co mi przychodzi na myśl, gdy słyszę takie pytanie. Myślę sobie, że są tematy jakby takie łatwiejsze. Duszości paści je bardziej przyjemne dla ucha. I są tematy trudniejsze, hmm. które gdy wiesz, że będziesz mówił, no to nie będzie to takie lekkie i przyjemne hmm. dla słuchaczy i dla ciebie. Hmm. Czyli Paweł najwyraźniej nie był wybiórczy w tym, co odbierał jako Ewangelia, czy kiedy, kiedy był w kościołach i, i, i zakładał te zbory i konfrontował ludzi z grzechem, konfrontował ludzi z no, tą słabością naszej ludzkiej natury, a jednocześnie też opowiadał o wspaniałości i wielkości zbawienia. Czyli tu jest też dla nas wyzwanie, żeby się nie zafiksować na jakimś temacie, żeby nie zawęzić Ewangelii Bożej do jakiegoś jednego najważniejszego tematu. Ewangelii z sukcesu na przykład. No to już w ogóle. No <grym> to też mówi Jan Kubiak. <grym> Są właśnie te, te regiony kościoła, nazwijmy je, które można powiedzieć, mają swojego konika. No. O czym by nie mówili, to jakby ciągle w tych. Tak, nie. schodzą do tego ciągle jednego tematu, czy tam dwóch, trzech. Natomiast mamy całą Biblię. Która nam objawia masę rzeczy. Tych tematów naprawdę jest mnóstwo, i, i no jak ważne jest, byśmy szczególnie ci, którzy zwiastują, ale nie tylko myśleli, my, którzy studiujemy i rozważamy i słuchamy, żebyśmy chcieli, żebyśmy w ogóle mieli takie pragnienie żebyśmy szukali tego. Poznania całej Bożej woli, całej Bożej rady, całego Bożego... tego wszystkiego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I, i, i byli gotowi to przyjąć. I są tematy właśnie takie bardziej poruszające. Są tematy mniej, ale one też są ważne. One też są w Jego Słowie. Bóg też na nie zwraca uwagę. jak, jak słabo jest, kiedy Niektórych to nie interesuje. Po prostu mm -hmm. mają swoich tam ulubionych kilka tematów i o tym chcą ciągle mówić, a te inne rzeczy jakby Miło. ich nie było. A no. czarno, to jest do miłości, do Miłości. Tak się zapisywał na temat Bożej Miłości, że gdzieś mm -hmm. to już to i to wszystko ma być. Nie, nie, tak nie. Chociaż. Tam, gdzie brakuje miłości, to tam trzeba mówić o tej miłości. Oczywiście, tak? Żeby nie mówić tylko, żeby nie mówić tylko. I też wtedy ta miłość jest czasami płynnie definiowana. Więc tu jest, jeżeli dobrze definiujemy Bożą miłość, to wtedy raczej nie jesteśmy w takim niebezpieczeństwie umniejszania innym tematom. Natomiast kiedy ta miłość jest definiowana w taki płytki sposób ludzki albo wręcz sentymentalny, to wtedy myślę, że wtedy się gubimy po prostu, bo to nie jest odzwierciedleniem prawdziwej Bożej miłości. Tylko to są często takie ludzkie sentymenty, które nam się właśnie tkną duszy, robi na chwilę. Ale to nie odzwierciedla Bożego serca, tylko właśnie są to nasze ludzkie sentymenty. Więc tutaj no jest, to, to jest dla mnie też to, ta cała Boża rada, nie? Że, że w tej Bożej miłości widzimy też Jego surowość. Tak? To czytam, że kogo Bóg miłuje, tego karci, smaga, zmaga. Więc tutaj jakby te różne aspekty Miłości, kiedy oglądamy, jak ona się przejawia, czy cały trzynasty rozdział Listu do Koryntia. Tam mamy, zobaczcie, jak rozbudowany ten o miłości, gdzie tam jest wiele takich rzeczy, których nie łączymy normalnie z miłością, że się nie pamięta złego że jest się cierpliwym, że się wszystko znosi, no, nie że się nie nadyma. Nie? Wszystko w miłości się mieści, więc tutaj no, mamy ten tak. rozdział, który oczywiście nie jest kompletny, ale który jest no, taki szczególny, pokazujący nam te różne oblicza miłości, te różne aspekty tego, co to znaczy naprawdę kochać. Teraz ostre słowa to jest właśnie miłość. Czasami no, no, no, no, no, no, tak. A czasami brak miłości. Tak, <grym> Właśnie to co mieliśmy, w kucie, nie? Wiedzieć co, no. kiedy. Mm. No. Tak? Mm. Co mamy takie napominanie, to mi się kojarzy, co chcę nawet jeżeli kogoś napominamy, co mam w sercu? Czy tą osobę ratować, mm. czy jej dołożyć? Nie? Prawdzę w swojej serce. Mm. Mm. Tak, czy podujamy czy niszczymy? Tak? W 28 wierszu zobaczcie, Paweł mówi, uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was, Duch Święty, ustanowił biskupami. Kto ustanawia? Biskupami. No, presbiter na czarnym szczycie. Zielonośrodkowy to prezbiter. Kamiński. O, papież? Z jednej strony nie, no tutaj też musimy być ostrożni. Bo Paweł mówi do Tytusa na przykład, by ustanowił w każdym zborze starszych, czyli biskupów. A to starszy znaczy biskup, tak? są Słowo biskup to jest starszy. starsi. to są dwa różne słowa ale one są tożsame, bo widać, jak one są zamiennie stosowane. No, ale oni się modlili, prawda? Nakładali ręce, to nie było takie, że przyjeżdżam, <głosy> bo ty będziesz... To, ty też jesteś takim biskupem, Biskup. według to. No tak. Bishop, ja. Natomiast jak ważne jest, żeby to ludzkie ustanowienie było zgodne z tym ustanowieniem. Więc tutaj nie wyłączamy tego aspektu ludzkiego, ale jeśli to jest tylko ludzki aspekt, no to jest słabe. Tak? Tutaj Paweł do nich mówi, to, to, to on być może nawet sam wkładał na niektórych z nich ręce jest i ustanawiał ich tak? starszymi, Ale jednak mówi, to nie ja, to Duch Święty was ustanowi. To jeżeli biskupi rozumieją, jeżeli starsi rozumieją, że to jest coś, do czego Pan mnie powołał i przeznaczył, no to od razu rośnie poczucie odpowiedzialności przed Nim bo to do Niego należymy, to On tutaj od nas wymaga takiej pracy, do której nas powołuje, więc to on zupełnie zmienia postać rzeczy. Y... Ale Mateusz też był przygotowany do tego, żeby znaleźć właśnie starszych biskupów, i. Natomiast no, no i, no i tam nie woderwania od Ducha Świętego. No, no właśnie nie? No to nie było woderwania. To, to tak. bardziej jest kwestia rozpoznania przez ludzi. Naszym zdaniem jest rozpoznać to, co Bóg robi, nie robić coś według naszego uznania. Tutaj myślę, że jest rola właśnie tych, którzy, tak jak oni, mieli wyznaczać innych starszych, modlić się, oczekiwać i rozpoznać te znamiona działania Ducha Świętego w życiu pewnych ludzi, że oni się będą nadawali do tego dzieła. Ale cały czas im uświadamiamy, że to jest Boże powołanie i że są odpowiedzialni przed Bogiem i potrzebują oni też mieć to przekonanie, że to ich Duch Święty do tego powołuje i, i, i przeznacza i ustanawia. Więc myślę, że to jest niezwykle ważny element w Posłudze Kościoła, że szukamy prowadzenia Ducha Świętego w naszych decyzjach, w naszych działaniach, w których my jesteśmy zaangażowani, ale nie jako ci, którzy decydują sami z siebie, tylko jako ci, którzy starają się rozpoznać Boże prowadzenie i dopiero wtedy przyłożyć do tego ręce i o to się modlić. I zobaczcie, tutaj mamy takie piękne Stwierdzenie jesteście biskupami, abyście pasi Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Bóg nabył Kościół własną krwią. Wspominaliśmy o tym, ale myślę, że jeszcze raz warto się nad tym zatrzymać. Jest to jeden z takich fragmentów w których mamy, zobaczcie, osobę ducha świętego, który ustanawia, co wskazuje na jego inteligencję i decyzję, bo jak bierna moc Boża, jak niektórzy od. Czy, czy, czynna. a tak, czynna. czynna <grymna> moc Boża, znaczy bierna myślałem w sensie bezosobowa, złe słowo już ale tak, czynna bezosobowa moc miałaby kogokolwiek ustanowić. To, to, to stwierdzenie, Duch Święty ustanowił biskupami, od razu mówi o inteligencji, mówi o, o woli, o decyzji Ducha Świętego, więc stwierdzenie, że jest tylko mocą, jest no, z, z tym i z wieloma innymi stwierdzeniami oczywistymi, w sprzeczności. Więc Duch Święty jest osobą, która działa, pragnie, ustanawia, decyduje i tak dalej, prowadzi, zakazuje. W dziejach apostolskich ciągle widzimy osobę Ducha Świętego, który jest osobowy, który przemawia, który mówi wybierzcie mi do tego dzieła, do którego ja przeznaczyłem. Duch Święty mówi takie rzeczy. No to jak można, czytając takie miejsca, nadal twierdzić, że jest jakąś tylko mocą. tragiczne. I dalej mamy Kościół Boga kupiony czy nabyty Jego własną krwią. Czyli teraz pytanie, w jaki sposób Bóg zapłacił za Kościół własną krwią. Więc to jest niezwykle ważne, że kiedy słyszymy słowo Bóg, czytamy słowo Bóg, nie myślimy tylko ojciec. Bo często tak to jest przedstawiane. Często mówimy Bóg i Jezus na przykład. I Biblia też czasami tak mówi. Natomiast musimy wystrzegać się takiego zawężania słowa Bóg do Ojca. Owszem, kiedy mówimy Bóg, to mówimy Ojciec, jak najbardziej, ale nie tylko Ojciec. W wielu miejscach, kiedy Biblia mówi Bóg, to ma na myśli Boga, Ojca, Syna i Ducha. I to jest ważne, żebyśmy uczyli się myśleć o tym, kiedy czytamy Bóg, to zatrzymać się i zobaczyć, czy w tym kontekście to słowo rzeczywiście mówi tylko o Ojcu, bo takie mogą być takie miejsca, ale wielokrotnie nie ma podstaw, żeby zawężać to słowo. I tutaj, chociażby w tym fragmencie, Kościół Boga, który nabył własną krwią. Więc tutaj ewidentnie jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, który nabył Kościół swoją krwią. Jest mowa Bóg, czyli czy tutaj ojciec, czy tutaj nie ma ojca? Więc w tym, w tym dziele Golgoty chociaż Pan Jezus przelewa krew, to Ojciec i Duch też są obecni, prawda? Więc w tym dziele odkupienia, zbawienia, uświęcenia. No, jako chrześcijanie winniśmy wielbić Ojca, Syna i widzieć działanie Ducha w pośród tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Nie zawężać tego słowa Bóg tylko do Ojca. Niektórzy z taką pewnością tak mówią, że to kiedy jest Bóg, to zawsze jest Ojciec, ale to nie jest prawda. Absolutnie nie da się tego bronić. No i później mamy te przestrzeżenia przed tymi wielkami drapieżnymi, o tym mówiliśmy troszkę. Jeszcze taka ciekawostka, mhm. bardzo nieciekawa. o jest tych tak, Nie. No. Y jest takie tłumaczenie. Uważajcie na siebie samych i na całą przodę. Ja nie, nie czytam, tego ja w pamięci nie wiem. Yy, Abyście paszli zbór Boga, który On nabył krwią swego własnego Syna. To jest tłumaczenie wszechświatowe. Tak Żeby tylko nie przetłumaczyć Boga, który nabył własną krwią, no to... Ja. No to już jest, nie jest tłumaczenie, tylko... No, Przekłamywanie świadome przekłamanie, żeby ludzi wprowadzić w błąd i żeby przypadkiem nie przyszło im na myśl, to o czym my mówimy teraz, nie? No. Tak. Hmm. Wiersz 32. Polecam was Bogu i słowu Jego łaski. Które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Czyli zobaczcie, Bóg i Jego Słowo, czy Bóg i Słowo Jego łaski dosłownie, budują i dają dziedzictwo wśród tych, którzy są uświęceni. Więc jak nierozerwalne jest Jego Słowo z samym Bogiem. Często ludzie zastanawiają się, w jaki sposób właśnie zbliżyć się do Boga, mieć społeczność z Bogiem, doświadczać działania Boga. Moim zdaniem Jego Słowo jest największym narzędziem Boga w objawianiu się nam, przemawianiu do nas, Przekształcali nas I, i dzisiaj, kiedy naprawdę mamy tak swobodny dostęp do tego słowa biedą wielu chrześcijan jest nadal jego wielka nieznajomość wielu ludzi nie czyta całej Biblii czytają tylko wybrane księgi Nowego Testamentu najczęściej nie znają Bożego Słowa, nie znają wielu aspektów Bożego charakteru przez to, że nie poświęcają czasu, żeby naprawdę rozmyślać i rozważać i modlić się o poznanie Boga w całym Jego Słowie. Bóg siebie utożsania ze swoim Słowem. Więc naprawdę nie zaniedbujmy czytania, zgłębiania, rozmyślania nad samym słowem. To też Stary Testament. No tak. Nie, co nie wyobrażam na przykład Izajasza, jak to się nie czyta. Ma 53 na przykład. No, no, no, no. no to ludzie. <stutî> no to taki znany fragment, ale tam jest właśnie no. wiele innych no. tak, miejsc, które no, no, to, to, znaczy są tam zupełnie, znaczy nam, mówię, wielu ludziom są zupełnie A, obce. To, to, to, I no, to, że nie pamiętamy wersetów, to tam jest mniejsza o to, ale chodzi o, o, to, o ten przekaz, no. o ten obraz Boga, jaki się wyłania. No i Zajasza 53 to Żydzi też właśnie, którzy się nawracają, nie? To wskazują właśnie, że tu jest że to jest ten meser, że to jest mm. ich wiem, na tak. którego i mm. czekali mm. Wiesz, i taka radość w ich serce no, no, no. się nawrócili. Tych, którzy się Bóg No, no ten, Ale to jest zakazany no, no. rozdział na Żydów, tego nie mogą czytać. Nie, więc... nie, to nie jest tak, że nie mogą. No, nie. nie czytają go tak, jak my go czytamy, czytają go z to pewną... Po Izrael, prawda? Że tak. to... 45. swoją interpretacją i go tak nie znają, no bo my jakby widząc w nim, tym Mesjasza, no to dla nas jest to jeden z takich tak. je, I najlepiej mamy... znanych rozdziałów Starego Testamentu. To jest jakieś coś, czego oni w ogóle nie czytają, odrzucają. 53, nie, niczego 53, nie odrzucają. Absolutnie nie. sam albo coś z Izajasza, coś jest takiego. Znaczy, oni... Nie, nie czytają go tak jak my, nie wyróżniają go. Ja bym powiedział tak, nie wyróżniają go i przez to wielu z nich też nie zna, no bo Żydzi tak czytają jak i niektórzy chrześcijanie. No. Tyle co tam w szabat Rabin przeczyta, to tyle znają, nie? a sami nie zgłębiają. Jak wielu Żydów jest zdziwiony, jakim to przeczytasz i jeszcze troszeczkę pomożesz im, wskażesz na to, zadać pewne pytania, no to wtedy oni są zdumieni, że to w ogóle jest z Biblii. Więc niektórzy... No, no, ale to Enoch, jak czytał właśnie Zajasz 53. no to, to się pytał w chwili o kim on mówi. Chociaż on przynajmniej rozmyślał. No, rozmyśla Zastanawiał się. się. Gdzieś tam się widać zmagał z tym fragmentem. Więc to już jest super, jak, jak człowiek jest na takim etapie. Nie? Gorzej, ja, ja. kiedy właśnie albo w ogóle nie czytamy, nie znamy, ja, ja. albo przebiegamy oczyma i, i, i jakby no, nie widzimy tam chwały naszego Boga, naszego Pana. Także tutaj zobaczcie, Paweł w jednym, z, w jednym zdaniu mówi, polecam was Bogu i Słowu Jego łaski. Także to jest ważne. My też musimy się polecać Bogu i Słowu Jego łaski. Dzięki tak. Żeby nie odrywać Bożego Słowa od samego Boga i od doświadczania Go i przeżywania Jego obecności w Jego Słowie. No i dalej właśnie Paweł mówi o tym swoim skromnym życiu, niepożądania srebra, złota, że Jego ręce służyły zaspokajaniu Jego potrzeb, a też innych. I tutaj, zobaczcie, mówi w 35 w tym wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa. Zauważcie, pojawia się słowo musimy. Macie tam u siebie musimy? Tak. Wiersz 35. Należy, zbierać. należy. Zbierać. należy. Nie, to Należy. No, trzeba Trzeba, trzeba. ok. No. Dobrze, dobrze. No. To, to Czy to jest jakaś różnica? Nie. Trzeba, musimy, nie. należy. Tutaj nie. Trzeba jest Trzeba jest konieczne. Hmm. Czyli jeśli coś jest konieczne, to znaczy, że ciąży na nas obowiązek, tak. Tak? musimy, trzeba, jest to konieczne. Bo to, no, bo, słody, no, bo, bo, jeśli tak. chodzi o sens, tak. Tak? Bo są to są to różne słowa. No. Sens jest ten sam. Więc yy, mówię to po to, ponieważ kiedyś mieliśmy taką scenę na środowym spotkaniu, kiedy jeden mądry brat powiedział, że my nic nie musimy że on czyta tak Biblię i dochodzi do wniosku, że Bóg niczego od nas nie wymaga, my nic nie musimy, tylko wszystko, co robimy, to robimy tak z serca, tak z takiego pragnienia, że o to chodzi. I no, Niestety tutaj skorygowaliśmy tego brata i się bardzo zdenerwowało. Natomiast jest tyle fragmentów, które wyraźnie mówią, że ciąży na nas obowiązek że to nie jest tak, że my tylko chcemy. Dałby Bóg, żeby to było naszą inspiracją, żebyśmy chcieli, pragnęli. To na pewno jest w Bożym sercu. Tak jak y, chociażby w tym fragmencie, zobaczcie, mówi, musimy wspierać słaby. Z drugiej strony y, Biblia mówi o tym, że Bóg ochotnego dawcę miłuje. I Ja myślę, że to nie tylko w stosunku do Boga, ale również w stosunku do bliźniego że to jest piękne, kiedy mamy ochotne serce, by pomóc, a nie pomagamy z obowiązku. Z drugiej strony to nie znaczy, że nie ciąży na nas obowiązek. Kiedy brat jest w potrzebie, Jan mówi, a ty mu powiesz, idź się odrzej i się Może najedź, a nic mu nie dasz, no to jak możesz mówić, że mieszka w tobie miłość? Nie? Czyli to się wiąże z pewnym obowiązkiem. Jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, no to musimy pewne rzeczy robić. Musimy w sensie, powinniśmy. One są wyrazem prawdziwości naszej wiary. Jeśli ich nie robimy, to one przeczą to temu, że wierzymy, że rzeczywiście naśladujemy Pana Jezusa. Więc jest tutaj pewna, pewna potrzeba rozumienia tego, że to nie chodzi o to, że teraz my z musu wszystko robimy. Bo my dobrze wiemy, że mamy nowe serca, które pragną się podobać Bogu. Mam nadzieję, że tego doświadczamy, że to nie jest tak, że z musu się modlimy, zmusu czytamy Biblię, zmusu musu na nabożeństwo, że my musimy być na nabożeństwie, że my musimy się modlić. A z drugiej strony, czy nie musimy się modlić? No musimy, tak? Bo jak się nie będziemy modlić, no to zginiemy. Więc to, to muszenie nie oznacza jakiegoś... Prawa, nakazu i, i, i, ob i ciężkiego obowiązku. Właśnie tu jest, ta, to, jest to piękno nowego przymierza. Wewnętrzne przymierze. Dokładnie, że to jest na naszych hmm. sercach wypisane. Tak? To jest nowe przymierze, że prawa moje wypiszę na ich sercach. I to nie oznacza, że my nic nie musimy, bo takie stwierdzenie jest mylące. Szczególnie dla młodych ludzi wierzę. Jeśli byśmy coś takiego powiedzieli, którzy mówią, bo nieraz słyszę takich kaznodzień, którzy podobne rzeczy wygłaszają. Ten nasz brat bardzo możliwe, że o kogoś usłyszał i chciał zabrzmieć mądrze i tak powiedział. Jest w naszych Ale nie dlatego do że dobrze To nie, nie, nie. nie, nie, nie. Informacyjnie. Ale mm, powiedziałbym, jakby rozszerzył temat. Mhm. Bo tak jak do pewnych rzeczy nie potrzebujemy takiej dodatkowej motywacji czy dodatkowej zachęty w postaci zapisu, bo nie wiem, mamy sąsiada, którego bardzo lubimy i on nas bardzo lubi i my chętnie mu położemy, ale mamy sąsiada, którego mniej lubimy. Yy, bo On jest taki, jaki jest, ale gdy widzimy Go w potrzebie, to co I zrobimy? To przeczytamy, przepuścimy to przez filtr i zrobimy coś, mm -hmm. nie dlatego, że zrobimy to z chęci, ale dlatego, że tak jest ok. jesteśmy nauczeni. Mm -hmm. Mm -hmm. I dał Bóg, żeby to nasze nauczenie też yy, dało nam chęć. Tak. Bo ja się zgadzam, że są sytuacje, w których ta miłość jest trudem. I Biblia mówi o trudzie miłości. Więc nie zawsze ta miłość jest właśnie taka uczuciowa, sentymentalna i łatwa, jak wobec właśnie kochanej osoby, którą jesteśmy zachwyceni. Więc tu jest ten, ten aspekt miłości taki trudniejszy. Niemniej jednak pragniemy tego i modlimy się o to, żeby Bóg nam pomógł kochać właśnie tych, którzy nas prześladują taką no, miłością prawdziwą, żeby to nie były tylko... No, taką... Tak, jak sobie myślę, myślę sobie o tym Richardzie w Urbrancie, który tam był bity w więzieniu i któregoś razu ten strażnik go tam bił za to, że się modlił. I mówi, za co ty się jeszcze modlisz? Już to masz, tam to masz zabrane, już tutaj żony nie masz, dziecka, nie masz, nie masz żadnego życia. O co ty się jeszcze modlisz? A on i o ciebie się modlę. Tak? I ten strażnik po prostu, wiecie, osłupia. I ta jego miłość, ja sobie myślę, no, to, to, to rzeczywiście tutaj można powiedzieć w takim upodleniu i w takim cierpieniu, żeby szczerze modlić się o tego strażnika, no to, to to właśnie bym powiedział, to jest to, co Paweł pisze, że miłość Boża doszła do doskonałości. Mm. Że... Tylko zgadzam się oczywiście, tylko coś, co nie jest w nas naturalne potrzebuje właśnie takiej inspiracji, takiego wskazania i jak jesteśmy pouczeni przez Boże Słowo, i decydujemy się, że robimy to, do czego Słowo Boże nas wzywa, to dobrze by było, żeby nie, nie było sytuacji, że robimy to, ale jesteśmy smutni, źli, że musimy to robić. Tylko po tej decyzji, mhm. wiedząc, że służymy Bogu, mamy radość, że służymy Bogu tak. i bliźnie. No. Tak, no więc tutaj mówimy o tym, że. Są na nas, spoczywają na nas różnego rodzaju obowiązki. Musimy, powinniśmy. Możemy tak się, tak samego siebie się zaprzeć. Tak I robić. Tak. Mhm. Więc nie zawsze te nasze działania towarzyszą im przyjemne uczucia. Mhm. Natomiast kiedy czasami robimy co w świecie właśnie z takim tylko poczuciem obowiązku, no to ja powiem szczerze, boleję nad tym, że to jest tylko poczucie obowiązku. To nie znaczy, że tego nie zrobię, ale modlę się, żeby Bóg zmieniał moje serce, żeby to nie było tylko poczucie obowiązku, ale żeby było to coś więcej właśnie, żeby była w tym ta nadprzyrodzona zdolność robienia tego w, w takim duchu Chrystusowym. Bo sobie myślę o Panu Jezusie, jak On reagował. Jak on się modlił na krzyżu o tych, którzy tam zadawali mu tyle bólu i śmiali się i szydzili z niego. Ile w tym było takiego, takiej konieczności, że tak Syn Boży powinien robić, a ile w tym było no właśnie tego, tego, co jest w Bogu, tej ofiarnej miłości, która czyni to bo taki jest Bóg, bo to jest Jego natura, że On kładzie życie za nas, żeby nas ratować. To jest, to jest ta, ta moc tej Bożej miłości, ta moc Jego natury, która jest taka, jest tak kochająca, jest tak gotowa poświęcić się, oddać się bo rzeczywiście kocha, bo rzeczywiście pragnie najlepszego dobra drugiego. I to jest coś, co chciałbym mieć w moim sercu i tym być motywowany tak. i w takim duchu postępować. W rzeczach szczególnie tych trudnych takich, nie? gdzie rzeczywiście jest to ofiarna miłość, gdzie rzeczywiście jest to... No, trzeba, trzeba się wyprzeć tego samego ja, samego siebie, tego mojego ja, ale w tym wyparciu się i zaparciu się, żeby doświadczyć tego życia Bożego, doświadczyć właśnie tej radości, chociażby jak dalej, dawania niż brania. To, żeby to było autentyczne, żeby, żeby dając radować się bardziej niż ten, który mu daje. No, to chciałbym, żeby to było prawdą, tak? żeby to nie było tylko poczucie, że no, widzę, że ma mniej, trzeba mu dać, trzeba go wesprzeć, mm. tylko żeby w tym była ta radość dawana. Nie? I to już jest ten, ten wyższy poziom, jak dla mnie, doświadczenia tej, tej prawdziwie działającej skutecznie łaski w sercu, mm. która już zmienia od wewnątrz na Boże podobieństwo. Okej, okay. to jest pytanie teraz, takie praktyczne pytanie dla nas, I... co lepiej, czy w sytuacji, gdy rozpoznajemy w sobie, że nie ma w nas tego, co serca nas motywuje do działania, i a wiemy, że jesteśmy do czegoś wzywani, czy czekać na ten moment, aż to przyjdzie i dopiero wtedy podjąć działanie, żeby, żeby nie robić tego właśnie z tak, takim wypominaniem, jakimś tam, czy niechęcią, czy zrobić coś, dlatego, że jesteśmy przez, pouczeni przez Boże Słowo, jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, pomimo tego, że na razie jeszcze nas nie ma tego, co powinno być i dobrze by było. Mhm. Pan A może odpowiedział na to, to. pytanie, bo on powiedział, żeby robić, musimy, ale tak. Ale Aha, to są ci, to jest miłość. Żeby, to, to, tylko żeby się na tym nie zatrzymać. Tak. To, co musimy, to, co powinniśmy, to, to, to musimy to robić. Jako uczniowie Chrystusa to jest po prostu nasza droga. Natomiast nie zatrzymać się kiedy dostrzegamy w sobie te słabości naszej miłości, kiedy dostrzegamy cząstkowość tego naszego miłowania trudnych braci, trudnych sióstr, no to też modlić się. Panie, zmieniaj moje serce. Daj mi więcej tej Twojej miłości. Ucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Żeby to nasze yy, czynienie tej Boże, Bożej woli, żebyśmy mogli nazwać Naszą rozkoszą, żeby to nie był tylko obowiązek. Ale Ty chciał czekać do tego momentu. Nie, nie wiem, ja to poczuje, tak? No, żeby za, za sobie pytanie: nie, nie, czy, żeby czy lepiej zrobić coś i. tak przeciwko sobie, no, mieć nawet. Stary, radości, tak. ale zaliczone, czy raczej poczekać aż. Przyjdzie ta chęć i wtedy zrobić to. Poczekać. A to już może być tak późno. Można czekać <grymne> do końca. życia to nie zależy święty, nigdy. co <grymne> no, mówimy? No, właśnie, to są pytania, co no, można się nigdy nie zaczekać ja, ale... Nie, no widzisz, widzisz <grymne> śmierdzącego, głodnego, <grymne> tak. jakiegoś Pozdroweń. bezdomnego, Bezdomne. który cię prosi o chleb. Tak. Możesz nie mieć żadnych pozytywnych uczuć, ale jednocześnie obejś, tak, jakby to wyśmierzy. poczucie obowiązku, tak. poczucie hmm. masz człowieka drugiego, tak? Litości, głodnego na drugiego jego Więc, więc tak, jakby tak, tak. tu jest ten element ja trzeba nie wyproszyć. Na Natomiast tego. dałby Bóg, żeby właśnie kiedy, kiedy to robimy, załóżmy z niechęcią, załóżmy robimy to jak najszybciej, już chcemy pójść swoją drogą, i później to rozmyślamy to, o tym, no to, Panie, yy, w, w, w, czy to rzeczywiście się Tobie podobało, czy to rzeczywiście Ciebie uczciłem w ten sposób, hmm. czy daj mi więcej serca do takich ludzi, hmm. pomóż mi hmm. zobaczyć w nich yy, czy U, ludzi, to. których Ty kochasz, tak. których, którzy Ciebie potrzebują. Więc jeżeli tego nie mam, hmm. no to myślę, że dobrze jest, jeśli o to się będę tak modlił i będę tego szukał, i będę w jakiś sposób tak, budował zauważy, przed Bogiem, że tego nie ma. Tak, nie? tak się... bo to nie jest chyba dobrze, że jeżeli właśnie tacy ludzie są dla nas jakimś tylko i wyłącznie nieprzyjemnym koniecznością, dałby Bóg, żebyśmy na nich mogli patrzeć i rzeczywiście tak jak Bóg ich kochać i, i widzieć w nich potrzebujących Chrystusa ludzi i ta nasza pomoc, żeby też była połączona z realnym, takim prawdziwym no, jakimś dotknięciem tych ludzi miłością właśnie, żeby oni poczuli o nas tą miłość, żeby doświadczyli tak. czegoś więcej niż tylko jakiegoś tam datku czy jakiegoś wsparcia, mhm. tylko żeby zobaczyli no, właśnie Pana Jezusa w nas. No, to, to, to, to, to, to, to tak jak On potrafił do tych brudnych, grzesznych się zbliżyć i, i wierzy, że czynił to no właśnie z tym Bożym sercem. Nie? I to o to chodzi, żebyśmy mieli to Boże serce w pośród tych obowiązków. Obowiązek jest nadrzędny i powinniśmy czynić, ale nie, nie zatrzymywać się, nie zadowalać się tym, że tylko zrobiliśmy coś, kiedy nie było w tym naszego serca. Kiedy nie było w tym właśnie czegoś więcej niż to, co różni ludzie z obowiązku robią. Więc tutaj o to chodzi, żebyśmy jednocześnie wypełniając te nasze obowiązki, powinności, cały czas też badali nasze serca. Czy, czy to, co robimy, jest dla Bożej chwały? Czy szukamy w tym Bożej chwały? Czy rzeczywiście robimy to z miłości do Niego? I czy odzwierciedlamy Jego charakter w tym, w tym co robimy i jak to robimy? więc To myślę jest ważne. No też my, jak od siebie coś otrzymujemy, to jest to dla nas ważne, tak? W jakim duchu to się odbywa. Tak. Można te same słowa powiedzieć, mm -hmm. tak że będzie to budujące albo niepokojące, nieprzyjemne. Te same słowa. Więc ten duch jest ważny, który stoi ja za tym, co mówimy, co robimy, jak, jak, jak, w jaki sposób. Bo to odczuwamy jako ludzie. No to, to jest to ogromna różnica. Nie? Jak widzisz, że ktoś cię zbywa i grzecznie cię zbywa, nie? Ale cię zbywa, nie jest zainteresowany. Coś tam mm -hmm. nawet zrobi, ale to tak na, aby, aby zbyć, nie. Mm -hmm. A inaczej kiedy dostrzegasz w tym no, serce, serce. Tak. i taką taką chęci, i wtedy zupełnie to jest coś zupełnie innego, nie? Ja mam taką ciekawą sytuację. Mam takich sąsiadów. Y no, z którym miałam taką wymianę zdań i tak dalej. No Taka sytuacja była nieprzyjemna, takie napięte stosunki, to tak powiedziała. Ja sobie pewnego dnia wyszłam na zewnątrz, normalnie nie jem obiadu na zewnątrz, ale tego dnia akurat wzięłam. No i obiadu przed posiłkiem trzeba się pomodlić. No i ja się modlę i... I, i z, y, zazwyczaj tak dziękuję za życzliwe osoby, które Pan Bóg stawia na mojej drodze, wierzące i niewierzące. I powodując się też za tych sąsiadów, siedzę i jem, no, słyszę kroki, ktoś odchodzi, czyli był sąsiad. A ja ty nagło się mówiłeś? Na, no, no nagłos. I zjadłam ten obiad, siedzę, słyszę, wracają kroki, sąsiadka, y, sąsiadka wiedzie. No, ja wyszłam, i on mówi. Sąsiadka będzie stawiała tam szopkę, to ja pomogę tam podpowiem, jak zrobić i tak dalej. No. Rzeczliwa osoba się znalazła. Sąsiad zadziałało, jakby od razu. Nie wiedziałam, że. Mówi się poczuł, że. Tą życzliwą osobą. Myślę. Najśmieszniejsze, że najprawdopodobniej, to był sąsiad czy sąsiadka? Sąsiad. Sąsiad myślał sobie, że Ty specjalnie się mordzisz na głos, żeby on No Musiało mu to przejść przez myśl i, i myślę, że tak myślał. No, no, codziennie codziennie jem obiad, coś tak mi, że to jest jakaś rutyna. No? No, widzisz, pierwszy raz byłaś, mówisz, tak? tak? No. Zapytaj go <grywa> To To problem. To jest problem. Będziemy kończyć. Za tydzień mamy spotkanie u baptystów. A za dwa tygodnie 21 rozdział, jeśli Bóg pozwoli, będziemy rozważać. Zobaczcie jeszcze tylko tutaj w tym 36 wierszu czytamy po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi. W sumie nie mamy jakiejś wyznaczonej pozy do modlitwy. Mamy kilka przykładów właśnie takiej modlitwy, gdzie ludzie klękają i stąd też jak rozpoczynamy tutaj to klękamy. Chociaż oczywiście jak ktoś nie może, czy to, to nic nie umniejsza to, tej, tej modlitwie. Tak, wiadomo, że ważne jest, by nasze serce było uniżone przed Bogiem i ta poza ciała nie jest najistotniejsza. Niemniej jednak jest to ciekawe, że tutaj Łukasz to zanotował, mm. że, że ta modlitwa miała miejsce w takiej formie. I yy, no, coś jest, coś jest, jest w tej takie, takiej... uniżenie może, taka pokona, no, nie. Coś, jest, nie? Tak, jak myślę, Bartek tutaj wszedł i patrzy, wszyscy klęczą. No, myślę, że to, to, to jest znaczące. To, to, to jest jakiś taki element takiego naszego wyrazu, jednak uniżenia przed Bogiem. No, nie robiliśmy tego nie dla Niego, tak, nie wiedzieliśmy, nie. że On przyjdzie. Więc y, y, nasza pobożność nigdy nie powinna być nakierowana na ludzi wokół. Niemniej jednak tak sobie myślę po takiej tutaj mowie Pawła i po takich słowach i tutaj no w smutnych jakichś też przestrzałkach, które do nich kieruje. Myślę, że była to niezwykle yy, taka szczególna modlitwa, nie? Tutaj Tym tutaj klęczeli i modlili się i, nie modlili nie? Się, i że nawet, że widać jak oni wybuchnęli głośnym tak, płaczem. No. Więc byli poruszeni tą jego mową i tą jego modlitwą. No i dobrze też jest, kiedy my spotykamy się i rozmawiamy o różnych rzeczach, dobrze jest znaleźć chwilę na modlitwę, nie? Kiedy, kiedy jesteśmy razem jako ludzie wierzący, czy nawet czasami z niewierzącymi zaproponować, nie? czy mogę się, rozmawiamy o czymś na koniec, czy chciałbyś, żebyśmy się o to pomodlili, czy coś takiego. Nie? Kiedyś tutaj mówiłem, po 30 paru latach zadzwonił do mnie kolega z internatu, żeby podziękować mi, że ja się o niego kiedyś tam pomówiłem To było dla mnie takim szokiem, ja w no ogóle to tego dla nie niego pamiętam, to było bardzo ważne. a dla niego to musiało być bardzo, bardzo ważne. A coś się stało po tej modlitwie pewnie, tak? Nie wiesz. Wiesz co, on mi tylko tyle powiedział, mm. że byłeś jedyną osobą, która kiedykolwiek mi zaproponowała, żeby się o mnie pomówił. Mm. Ja no to O no ile to ja I on nigdy ani wcześniej, wiecie, to było tak, że tam byliśmy w internacie, kolegowaliśmy nie byliśmy jakimiś bliskimi kolegami. Po prostu tam się znaliśmy, no tam było nas paru chłopaków tylko. I. i... Ale to byli wierzące. Nie, nie, nie, eee. to nie było, eee. interne, To znaczy tak, ta, to był taki internet przy szkoleś eee. tam. On chodził do liceum ja chodziłem do szkoły średniej. Natomiast to mnie tak głęboko poruszyło. Że po tylu latach Że no, dla to nie niego to było, było tak, roku, tak ważne. Coś no się musiało było, stać w szczególnej jego życiu. Tak, mi, tak by nie zadzwonił. To było dla niego tak istotne, że to była pierwsza rzecz, o której mi powiedział jak zadzwonił. Mm -hmm. No i to tak. Może nawrócił się. A nie masz kontaktu z niewiedzymi, żeby się spytać. Wiesz co? No nie, to był jedyny telefon, który do mnie Ale masz go telefon? Bo by mnie kurciło się spytać. <laughs> Wiesz co, ja wtedy pewnie z nim trochę pogadałem. Aha. Tak, musieliśmy pogadać dłużej, tylko to mnie tak uderzyło, że O no tyle nie, lat upłynęło. To, to w tej rozmowie powiedział, ja sobie pomyślałem. Taka mała rzecz, droga tak. rzecz, nie? Pomodlić. A czasami, tak, właśnie czasami dla kogoś to może być, wiecie, kluczowa sprawa, może to jakieś w ogóle małe rzeczy, nie? wiecie, czasami myślimy, że tam a, mała rzecz, tam coś komuś podarować, dla kogoś coś zrobić, a dla kogoś to może mieć ogromne znaczenie, nie? że jeśli to zrobimy właśnie w duchu Pana Jezusa. I możemy po latach się zdziwić, jak wielką zmianę dokonało coś drobnego, co zrobiliśmy, a jednak było to, no, tak. to pobłogosławne. Spotkaliśmy się hmm, chyba, albo 25, albo 30 lat po studiach i potrzebował mnie właśnie kolega i powiedział mi, że dzięki temu, co usłyszał, a słuchajcie, nie usłyszał nic nadzwyczajnego, nadzwyczajnego ponieważ był takim kpiarzem, hmm. sobie ze wszystkiego dowcipkował. To kiedyś tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy i on coś na temat Boga. Ja nie, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale jakieś to takie było w ogóle nieciekawe, że ja się nawet oburzyłam wręcz. I powiedziałam mu tak dosyć ostro, że nie chciałabym, żebyś w ogóle w mojej obecności używał czegoś takiego. I to było jedyne, co mogliśmy kiedykolwiek porozmawiać. Hmm. Jak się spotkaliśmy, to on do mnie mówi, że te słowa go tak uderzyły, no, tak. że on od tamtego czasu myślał, przemyśliwał i się w jest nawrócił. Dwa tygodnie temu chyba był taki brat Roman, hmm. który też właśnie ma taką historię, że jakiś tam jego kolega gdzieś tam coś tam raz powiedział i go to tak ruszyło, że Zaczął szukać Boga i się nawrócił. I się spotkaliśmy tam u Iwana, I, mm -hmm. ja i ja mówię: Dobrze. Dzwoniłeś do niego coś? A on: No nie. ty ja nie wiesz, czy on wierzący, czy on nie wierzy. No nie. Weź ty, zadzwon do niego i dowiedź się no bo jak, jak ty się nawróciłeś no to powiedz mu jak to na niego wpłyniał i on w końcu zadzwonił do niego no i teraz mi mówił w niedzielę jak się zobaczyliśmy mówi słuchaj zadzwoniłem do niego on nawrócony wierzący i on mnie tak przepraszał że on tak mało mi o Chrystusie <śmiech> mówił że, że tylko tą jedną rzecz że mu było tak głupio że on tak się wstydzi tego ale a ja mówię no ale zobacz i właśnie tą jedną małą rzecz w końcu z siebie jakoś tam wydusił i ty się nawróciłeś to daj Mu świadectwo, nie? Że, że Bóg się posłużył taką, wydawałoby się, no. I tamten jeszcze miał wyrzuty ciągle sumienia, że, że tak jakoś nie, nie umiał, bo to w wojsku chyba było, jakoś tak nie bardzo umiał być świadectwem dla tych ludzi, a jednak ta, ta odrobina wystarczyła, żeby tutaj człowieka przyprowadzić do Chrystusa. Nie? Także mówię, to są też takie Różne drobiazgi nam by się wydawało, ale one są, mogą być znaczące i Bóg się może nimi posłuszyć. Pomódlmy się jeszcze. Kochany nasz Panie i my chcemy przyjść do Ciebie w modlitwie, dziękując Ci za Twoje przemawianie do nas, za wskazywanie nam Twojej drogi, którą chcesz, abyśmy chodzili, za Twoją łaskę, która skutecznie w nas działa i słowo Twojej łaski. Panie prosimy, przemieni nas na Twój obraz. Panie Daj, by było w nas coraz więcej podobieństwa do Ciebie by nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny coraz bardziej odzwierciedlały Twój charakter i przynosiły Tobie chwały i były błogosławieństwem dla ludzi wokół nas i abyśmy my podobali się Tobie. Prosimy, daj nam brać przykład z tych wszystkich, którzy wiernie za Tobą podążają, wierni Ci służą, są przykładem dla nas wiary, przykładem pokory, Przykładem posłuszeństwa Tobie, naśladowania Ciebie. Dziękujemy Tobie za braci i siostry, którzy kochają Ciebie szczerze i którzy też są Twoimi narzędziami dla nas, by nas pouczać, korygować, kształtować, wskazywać nam Twoją drogę. I daj Panie, żebyśmy my też takimi mogli być dla innych, aby patrząc na nas, stykając się z nami, słuchając nas, Mogli doświadczać Ciebie, doświadczać Twojej łaski, która w nas skutecznie działa. Oddajemy Ci chwały i cześć, powierzamy się w Twoje ręce. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia. I daj nam łaskawie spotkać się w niedzielę czy w innym czasie. Bądź uwielbiony. Amen. Amen.